14 listopada 1475 roku królewna dojechała do Landshutu, gdzie teść, władca słynący ze swoich bogactw, przygotował wspaniałe zaślubiny, na które przyjechał cesarz z synem i wielu książąt Rzeszy. Nie zjawił się jednak z Pragi Władysław Jagiellończyk, co mu później rodzice mieli bardzo za złe. Fryderyk III drwił z tego powodu, że król czeski tak obficie i wystawnie codziennie ucztuje, iż nie miał już chęci nic jeść na weselu własnej siostry. Narzeczony, młody Maksymilian Habsburg i kilku książąt wyruszyło na spotkanie królewne. Witano ją po niemiecku, a ona odpowiadała po polsku. Do landshutu wjechała w pozłacanej karecie, ciągniętej przez osiem białych rumaków. Ślubu udzielił arcybiskup Salzburski w asyście pięciu biskupów. W czasie uczty weselnej podano 32 dania, a pierniki były prezentem cesarza. Na balu sam Fryderyk III tańczył z panną młodą w pierwszej parze. Jadwigę powszechnie oceniano jako ładną i pełną wdzięku. Uroczystości te zakończyły się jednak w tym sensie tragicznie, że ich polscy uczestnicy do kraju przeważnie nie wrócili, gdyż w powrotnej drodze natknęli się na jakąś epidemię i w większości wymarli. Pomimo, że najstarszy syn został królem Czech, a najstarsza córka założyła własną rodzinę, królowa nadal okresowo rodziła, choć teraz w znacznie większych odstępach czasu. 13 maja 1472 roku przyszła na świat Elżbieta, druga córka o tym imieniu, która także żyła niedługo. Kolejne dziecko, Anna, ujrzała światło dzienne w Nieszawie 12 marca 1476 roku i tam została ochrzczona przez biskupa Chełmińskiego. 15 lipca 1478 roku urodziła się w Sandomierzu Barbara, a po kilkuletniej przerwie... 47-letnia królowa, 13 listopada 1483 roku, została po raz ostatni w życiu matką Elżbiety, zwanej trzecią. Była to później jej najbardziej ukochana córka i nigdy nie rozstawała się z nią do swojej śmierci. Synowie Rakuszanki pobierali dalej nauki u Długosza, który żył do 1480 roku. Od 1472 roku wykładowcą królewiczów został także Kalimach Filip korsji. był to 35-letni włoch o dość burzliwej przeszłości jako uczestnik w spisku antypapieskiego musiał uciekać z Rzymu i poprzez Turcję przybył do Polski tu napisał podręcznik retoryki był poza tym poetą swoich uczniów Kalimach zapoznał z poglądami odrodzenia nowy metr poza nauczaniem kulewiczu służył Kazimierzowi i na innych jeszcze polach a zwłaszcza pomagał prowadzić korespondencję dyplomatyczną Włoch cieszył się dużym zaufaniem Rakuszanki i Olbrachta, którego bardzo lubił. Poeta nie napisał jednakże nic poświęconego parze monarszej, a swojemu ulubieńcowi dedykował tylko jeden wiersz, przerobiony z poematu przeznaczonego wcześniej dla jego brata Władysława. Po Kalimachu dalszym nauczycielem, już tylko dwóch najmłodszych braci, był medyk Jan Wels, pochodzący z Poznania, a ostatnim, który zajmował się wyłącznie Fryderykiem, został Jan Baruchowski, rektor uniwersytetu. Prawdopodobnie w tym okresie, gdzieś w latach 1467-70, Kazimierz i Elżbieta wznieśli w katedrze wawelskiej kaplicę pod wezwaniem Świętego Krzyża. Powstała ona w znacznie większym stopniu z inicjatywy króla i stanowiła w jakiejś mierze odpowiednik analogicznej, wcześniej zbudowanej przez Sonkę. Niektórzy badacze piszą nawet, że nowa fundacja była realizacją dawniejszego pomysłu królowej matki. Początek budowy kaplicy przeznaczonej na mauzoleum rodziny królewskiej nie jest znany. Malowidła ścienne zostały zakończone w 1470 roku. Zachowany akt fundacyjny z tego okresu, spisany po rusku, głosi, że sanktuarium powstało z rozkazu króla Kazimierza i królowej, najjaśniejszej pani Elżbiety, wnuczki niezwyciężonego cesarza Zygmunta. Sklepienie kaplicy spajają herby Polski, Litwy i Habsburgów. Wnętrze jest gotyckie, malowidła bizantyńsko-ruskie. Tu przeniesiono trumienki obu wcześniej zmarłych królewien, które początkowo były pochowane w innym miejscu katedry. W 1437 roku Kazimierz ustalił obrzędy liturgiczne, śpiewanie godzinek do Świętego Krzyża, ciche msze, a na przyszłość uroczyste nabożeństwa w rocznicę śmierci króla i królowej. W roku 1479 Elżbieta wydała za mąż następną córkę, Znów po swojej myśli, a więc w kręgu książąt Rzeszy. Królewna Zofia miała w ten czas 15 lat. Narzeczonym był Fryderyk Hohenzollern, młodszy syn Margrabiego Brandenburskiego. Jego starszy brat ożenił się z siostrzenicą królowej, córką jej siostry Anny. Początek rokowań na temat tego małżeństwa nie jest znany. 6 grudnia 1478 roku Margrabia Albrecht wyznaczył pełnomocników do ich dalszego prowadzenia. Król chciał urządzić córce wesele w Poznaniu, ale przyszły teść nie wyraził na to zgody. Rodzice odwozili Zofię do Łęczycy. Dalej towarzyszył jej Andrzej, biskup warmiński na czele 600-osobowej świty. Ślub nastąpił we Frankfurcie nad Odrą 14 lutego 1479 roku. Wesele było wyjątkowo skromne. Wszystko odbyło się licho i ubogo, jak donosili rozczarowani uczestnicy a odprowadzający kulewne dworzanie nie otrzymali od gospodarzy żadnych prezentów. W 1479 roku Kazimierz Jagiellończyk udał się z żoną i młodszymi dziećmi do Wilna, gdzie przebywali przez pięć lat. Nastąpiło to na skutek domagania się Litwinów, aby jednego z królewiczów, Kazimierza lub Olbrachta, wyznaczył swym zastępcą. — Póki żyje, rządów na Litwie nikomu innemu nie powierzę — miał wówczas oświadczyć Jagiellończyk. W rezultacie sam udał się do Wilna, a syna Kazimierza wyznaczył wielkorządcą w koronie. Wydaje się, że Elżbieta nie lubiła wielkiego księstwa. W każdym razie żadna jej aktywność za życia męża nie była z tym krajem związana, nie miała na swym dworze Litwinek, a herb Pogoń rzadko widniał na przedmiotach będących jej własnością. Na Zamku Wileńskim była prawdopodobnie jak zwykle zajęta wychowaniem dzieci. Wiadomo też, że wyszywała ornaty dla kościoła Bernardynów. W czasie tego pobytu silnych emocji dostarczyło wykrycie wiosną 1481 roku planowanego zamachu na rodzinę królewską. Zamierzano zabić Kazimierza i jego synów, a Elżbietę wtrącić do więzienia. Spośród trzech spiskowców zatrzymano dwóch, księcia Michała Olelkowicza i księcia Jerzego Holszańskiego. 30 sierpnia zostali oni ścięci w Wilnie. Trzeci zamachowiec, książę Teodor Bielski, zdążył uciec do Moskwy. W tym okresie władze w Polsce sprawował zamieszkały w Radomiu królewicz Kazimierz, który wspierał się na radach Kalimacha. W ważniejszych sprawach odwoływał się on jednak do decyzji króla. Rządy te uważane są na ogół za udane. Ojciec, torując synowi drogę do tronu, powierzył mu cząstkę własnych uprawnień, a mianowicie przekazał prawo prebendy w katedrach lwowskiej i przemyskiej. Rodzice chcieli dla Kazimierza starać się o rękę cesarzówny Kunegundy. Ale syn odmówił ze względu na swoje śluby zachowania czystości. Poza tym miał przeczucie bliskiej śmierci, gdyż od dawna zapadał na zdrowiu. W maju 1483 roku czuł się już na tyle źle, że został odwołany do Wilna. Ostatnie miesiące życia spędził z matką. Podobno miał wówczas wyprosić u ojca zakaz wznoszenia nowych cerkwi prawosławnych na terenie Wielkiego Księstwa. Był bardzo pobożny i słynął między innymi z tego, że pomimo choroby już o świcie modlił się przed kościołami, na długo zanim je otworzono. Rodzina królewska wróciła do Polski w 1484 roku po pięcioletnim pobycie w Wilnie. Boże Narodzenie 1483 roku Elżbieta z dziećmi spędziła po drodze w Grodnie, a król zabrał Olbrachta i udał się z nim na Sejm do Lublina. Tymczasem stan zdrowia Królewicza Kazimierza pogorszył się znacznie i stworzona matka zawezwała ojca. Wiadomość ten Jagiellończyk otrzymał 20 lutego. Natychmiast zawiesił obrady sejmowe i 1 marca był już w Grodnie. W trzy dni później Kulewicz zmarł. Pochowany został w katedrze wileńskiej w kaplicy Najświętszej Marii Panny, a do trumny włożono mu jego i matki ulubiony hymn Omni Die. Prawdopodobnie był to pomysł Elżbiety. Kanonizacja Kazimierza nastąpiła w 1602 roku. W miarę jak synowie dorastali, sprawa ich zaopatrzenia stawała się coraz bardziej paląca. Dlatego też Elżbieta z każdym dniem więcej interesowała się polityką. Według jej planów z roku 1490 Władysław powinien był zadowolić się Czechami. Dla Olbrachta należało odzyskać Węgry. Aleksander miał otrzymać Polskę. Zygmunt dziedziczyłby Wielkie Księstwo Litewskie a Fryderyk został wyznaczony do kariery duchownej. Najważniejszym zadaniem stało się zatem zdobycie korony św. Stefana, co w związku z bezdzietnością króla Macieja stawało się realne. Kiedy więc, 6 kwietnia 1490 roku, wieść, że Korwin zmarł, dotarła do Grodna, Kazimierz porzucił wszystkie sprawy publiczne i już na zajutrz w największym pośpiechu podążył do Krakowa. 17 maja rozpoczął się w Peszcie sejm elekcyjny, na którym poseł polski kanclerz Krzesław Skurozwęg wysunął kandydaturę Olbrachta. Miał on poparcie wojewody siedmiogrodzkiego Batorego, paru biskupów i średniej szlachty węgierskiej. Niespodziewanie jednak rywalem jednego Jagielończyka stał się drugi, gdyż również Władysław Czeski wysunął swą kandydaturę. Starszemu bratu udało się pozyskać wpływowych zwolenników w osobach potężnego magnata, Zapolii oraz Beatrycze Neapolitańskiej, wdowy po Korwinie. W tym ostatnim wypadku odegrały rolę względy osobiste, gdyż przed kilkoma laty przystojny król Czech spotkał się z węgierską parą monarszą i, jak zanotowały kroniki, często grał z kulową w szachy. Obecnie Beatrycze wiele, choć dość naiwnie, spodziewała się po tym flircie, nie wiedząc, że Władysław o nim zapomniał. 7 czerwca szlachta okrzyknęła królem Olbrachta. Ale starszy, Jagileńczyk zajął się obaleniem tej uchwały. Udało mu się to dzięki trzem posunięciom. Po pierwsze, o dzień wcześniej, niż młodszy brat zjawił się w budzie i zajął zamek. Po drugie, potrafił przyciągnąć na swoją stronę Batorego, a po trzecie, zdecydował się na nielegalny, w sensie kanonicznym, ślub z królową wdową. To ostatnie uczynił, wbrew swym przekonaniom, gdyż Beatrycze dawno przestała mu się podobać i wiedział, że jest bezpłodna, a pragnął mieć dzieci. 15 sierpnia 1490 roku Sejm na sesji w Budzie unieważnił elekcję Olbrachta i dzięki poparciu magnatów wybrał Władysława na króla. Nowemu monarsze zagroziły wówczas od razu dwie wojny, jedna z bratem, a druga z Maksymilianem Habsburgiem, który także rościł pretensje do korony św. Stefana. W tych warunkach elekt, starszy Jagiellończyk, 4 października 1490 roku w tajemnicy poślubił wreszcie Beatrycze. Lecz wcześniej oświadczył przed bliskimi, że czyni to pod przymusem. Królowa przyniosła się wówczas do Ostrzychomia, gdzie po jakimś czasie Władysław ją odwiedził, po czym Napolitanka z triumfem napisała do ojca, że małżeństwo zostało skonsumowane i prosi, by o tym zawiadomić wszystkie dwory. Bezpośrednie spotkanie obu braci zakończyło się ostrym konfliktem. Rozpoczęła się więc wojna domowa. Sejm Polski na wniosek króla przyznał Olbrachtowi nieduże subsydia. W październiku królewicz obległ koszyce. Maksymilian odzyskał w tym okresie zajęty przez Korwina Wiedeń i przygotowywał się do wkroczenia na ziemię korony św. Stefana. Jednakże król Kazimierz Jagiellończyk zmienił swe stanowisko, podjął decyzję na rzecz pojednania braci i wbrew pierwotnym projektom uznał Władysława za króla Węgier, troszcząc się natychmiast o to, by młodszy syn otrzymał odszkodowanie w postaci kilku księstw na Śląsku. Pokój pomiędzy Jagielonami podpisano 20 września 1491 roku. Jednak Olbracht powtórnie, tym razem bez zgody ojca, lecz może za cichą aprobatą matki, podjął działania wojenne i 31 grudnia 1491 roku został ostatecznie pokonany przez Zapolię. Właśnie wówczas poselstwo polskie na Sejmie Rzeszy broniło praw Władysława do korony węgierskiej przed zakusami Maksymiliana Habsburga. Wydarzenia powyższe zmieniały cały schemat dynastyczny Jagielonów. W zaistniałej sytuacji Olbrachtowi należało przeznaczyć Polskę, a Aleksandrowi Litwę, natomiast Zygmunt pozostawał bez zaopatrzenia. Nieporównywalnie lepiej wyglądały sprawy najmłodszego z braci, który właśnie rozpoczął już swą błyskotliwą karierę księcia kościoła. 28 stycznia 1488 roku zmarł biskup krakowski Jan z Rzeszowa a na 13 lutego wyznaczono elekcję jego następcy. Dwór postanowił wówczas wysunąć kandydaturę królewicza Frederyka, mimo że nie posiadał on żadnych święceń i że jako dwudziestoletni młody człowiek nie osiągnął wieku, w którym prawo kanoniczne pozwala pełnić tę wysoką funkcję. Sam zainteresowany wyjechał z ojcem na Sejm do Piotrkowa, a w stolicy Elżbieta uruchamiała naciski wszelkiego rodzaju, w wyniku których syn jej został jednogłośnie wybrany na biskupa. Już 2 maja uzyskano zgodę papieża Innocentego VIII, a nieco wcześniej 20 marca w Piotrkowie Fryderyk przyjął w obecności całego dworu i sejmu trzy niższe święcenia z rąk biskupa poznańskiego Górki. Wkrótce rodzice zaczęli się dlań starać o dalsze godności kościelne. 21 stycznia 1485 roku zmarł biskup warmiński, a kapituła wybrała na jego miejsce Łukasza Rodego. Na Wawelu dowiedziano się jednocześnie o śmierci poprzednika i o elekcji następcy. Niemniej na wniosek Kalimacha dwór wysunął kandydaturę Fryderyka. W związku z tym Kazimierz Jagiellończyk zażądał unieważnienia wyboru Łukasza i przekazania zamku Warmińskich Koronie. Akcja ta się jednak nie udała, a papież zatwierdził Wacel Rodego, który 22 lipca 1489 roku odbył uroczysty wjazd do Warmii. W tym czasie spośród pozostałych braci Olbracht dzielnie walczył z Tatarami, zdobywając sympatię rzesz szlacheckich. Aleksander stale od 1491 roku przebywał w Wilnie, a Zygmunt w 1485 roku, miał wówczas 18 lat, został w Toruniu pasowany przez ojca na rycerza. Pod koniec okresu walk o tron węgierski trzecia córka jegilonów, Anna, poślubiła księcia pomorskiego Bogusława. Autorytet królowej był wówczas na tyle wysoki, że ościenny władca zwrócił się bezpośrednio do niej z apelem o pomoc. Proszącym był hospodar mołdawski, który błagał Elżbietę o obronę przed możnym rodem kresowym Buczackich, popierających przeciw niemu pretendenta Piotra Arona. Akcja ta od tej chwili ustała, co dowodzi, że Rakuszanka rzeczywiście pomogła hospodarowi utrzymać się na tronie. W świetle jej wpływów ciekawa jest osoba narzeczonego Anny, którego musiała akceptować. Podobnie jak i pozostali zięciowie, był on wprawdzie księciem Rzeszy, ale w przeciwieństwie do nich nie był Niemcem, miał wyraźne związki z Polską, a w młodości przez kilka lat przebywał na Wawelu i tam został pasowany na rycerza. Umowę małżeńską podpisano 7 marca 1490 roku. Ze strony Jagiellonów rokowania prowadził zaufany człowiek królowej Rafał Leszczyński, który przedtem przez wiele lat... Był w Wiedniu dworzaninem Fryderyka III. Rodzice przyznali Annie 32 tysiące złotych posagu oraz bogatą wyprawę i odprowadzili do Łęczycy. Uroczysty wjazd królewny do Szczecina odbył się 2 lutego 1491 roku. W 1492 roku, po 38 latach małżeństwa, królowa owdowiała. Liczyła wówczas 56 lat, a Kazimierz w chwili śmierci skończył 65. Zgon króla nastąpił dość niespodziewanie. Wiosną 1492 roku para monarsza bawiła na Litwie, skąd zdążano na Sejm do Radomia. Po drodze w Grodnie Jelańczyk za nie mógł. Cierpiał na krwawą biegunkę. Leczono go chlebem razowym i pieczonymi gruszkami. Stan jego zdrowia stale się pogarszał. Miał wówczas powiedzieć, zatem trzeba umierać. Przy łóżku chorego czuwali Elżbieta, królewicz Zygmunt, biskup wileński Tabor i wojewoda Michał Radziwiłowicz. Kazimierz w obecności żony desygnował Aleksandra następcą na Litwie, nakazując obecnym dygnitarzom przekazać swą wolę innym członkom Rady Litewskiej. W Polsce natomiast zalecił wybrać na króla Jana Olbrachta. Jagiellończyk zmarł 7 czerwca 1492 roku, tuż po wschodzie słońca, około godziny trzeciej nad ranem. Klowa wdowa wyruszyła ze zwłokami męża do stolicy, aby tam je pochować na Wawelu. Towarzyszył jej królewicz Zygmunt. Orszak pogrzebowy pozuwał się powoli z powodu licznych nabożeństw, odprawianych po drodze. 20 czerwca Elżbieta dotarła do Radomia, w którym odbywała się sesja Sejmu. Tam spotkała dwóch synów: Olbrachta i Frederyka. Już wcześniej na wieść o śmierci Kazimierza obradujący wyznaczyli elekcję na 15 sierpnia do Piotrkowa. Teraz, po przybyciu orszaku pogrzebowego, matka ogłosiła, że Kazimierz desygnował na Litwę Aleksandra, a w Polsce zalecił wybór Olbrachta. Dalej jechała w powozie z trzema synami. 11 lipca dotarli do Krakowa. Tam, tego samego dnia, zwłoki spoczęły w kaplicy Świętej Trójcy. Pogrzeb był wspaniały, niesiono m.in. dwadzieścia proporców z herbami ziem podległych Kazimierzowi. Podobnie jak jego matka, Jagiellończyk kazał złożyć swą trumnę w komorze pod posadzką przy ścianie zachodniej, która u prawosławnych jest symbolem zmartwychwstania, a nie najbliżej ołtarza, jak to czynili inni katoliccy monarchowie. Nabożeństwa żałobne odbywały się także w Budzie i w Wilnie, a w pierwszej z tych stolic humanista Bonfini wygłosił długą orację sławiącą zarówno zmarłego, jak i całą dynastię Jagiellonów. W sprawie pogrzebu Kazimierza jeden szczegół jest niewyjaśniony. W kaplicy świętej trójcy mieści się sarkofag króla Dłuta Wita Stwosza. Nie jest jednak jasne, czy znajdował się on tam już w chwili śmierci monarchy. Istnieją bowiem dwa różne poglądy na czas powstania tego dzieła sztuki. Zgodnie z pierwszym, Stwosz wykonał nagrobek jeszcze za życia Kazimierza. Według innego, sarkofag zamówiła Elżbieta po pogrzebie i wzniesiono go około 1494 roku przy czym rysy twarzy rzeźbiono na podstawie maski pośmiertnej. Niezależnie od tego, które stanowisko jest słuszne, grobowiec Jagiellończyka jest wybitnym osiągnięciem sztuki gotyckiej. Podkreśla on mocno monarszą godność zmarłego. Na nieco pochylonej głowie spoczywa korona. Ręce trzymają jabłko i berło, a cała postać pokryta jest kapą koronacyjną. Nad tumbą wznosi się baldachim sparty na ośmiu symbol wieczności, kolumnach. Zdobią je dwa lwy, z których prawy trzyma herb Habsburgów, a lewy tarczę z białym orłem. Przejęcie rządów przez syna zmarłego odbyło się bardzo prosto w Wilnie, gdzie Aleksander nie napotkał prawie żadnych oporów. Sprawował on zresztą władzę już w chwili otrzymania wiadomości o śmierci ojca, a kąt księcia Semena Słudzkiego nie była przez nikogo poważnie traktowana. Dopiero jednak 18 lipca 1492 roku kulewicz został oficjalnie podniesiony na Wielkie Księstwo w Katedrze Wileńskiej. Błogosławił go biskup Wojciech Tabor, a miecz i laskę podawał marszałek Jan Chleptowicz. Wówczas to nowemu wielkiemu księciu włożono uroczyście na głowę czerwoną aksamitną mitrę zdobioną drogimi kamieniami. Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja panowała w Polsce. Przejęcie władzy przez Olbrachta łączyło się z trzema niebezpieczeństwami. Pierwszym najmniejszym była kandydatura innego członka dynastii. O ile pojedyncze głosy wypowiadające się za Zygmuntem nie miały praktycznego znaczenia, to przypomnienie przez Władysława, że jemu jako najstarszemu należy się korona, stwarzało pewien problem. Większym zagrożeniem była kandydatura książąt mazowieckich, Janusza II względnie Konrada III. Popierała ich grupa świeckich magnatów wrogi Agielono Prymas oraz biskup warmiński Wacel Rode. Wreszcie, nawet gdyby Olbracht został szczęśliwie wybrany, mogła zaistnieć sytuacja, w której postawiono by mu warunki bardzo ograniczające władzę królewską. Jako dowód niepewności kół dworskich można przytoczyć fakt, że Kalimach, autor paru niepopularnych posunięć za poprzedniego panowania, zaraz po śmierci Kazimierza wyjechał do Wiednia i spędził tam kilka miesięcy, oczekując stabilizacji w Polsce. Elżbieta zaczęła usilnie pomagać ukochanemu synowi. Po pierwsze wymusiła na Władysławie niewysuwanie swej kandydatury. Starszy syn posłuchał matki, stawiając jedynie warunek, aby Olbracht scedował na Zygmunta posiadane księstwa śląskie. Poza tym królowa napisała oficjalnie do Gdańszczan i do wielkiego mistrza, informując o ostatniej woli męża. Ogromne znaczenie miała pożyczka, którą Rakuszance udało się zaciągnąć u mieszczan krakowskich. Umożliwiała ona wystawienie... 600 osobowego oddziału, na którego czele Fryderyk podążył na elekcję. Jednocześnie Aleksander wysłał list do książąt mazowieckich, grożąc im zemstą na wypadek czynnego wystąpienia przeciw jego bratu. Z kolei najmłodszy królewicz zwrócił się do Wacel Rodego, oficjalnie zrzekając się wszelkich pretensji do diecezji warmińskiej, czym potrafił ująć dotąd nieżyczliwego dynastii biskupa. Zjazd elektorów rozpoczął się w Piotrkowie 21 sierpnia 1492 roku. Szlachta przybyła bardzo licznie. Książęta mazowieccy zjawili się na czele oddziału liczącego 1500 wojów. Królewicz Fryderyk wiódł swój 600-osobowy hufiec. Początkowo wygłaszano mowy. 27 sierpnia przystąpiono do głosowania. Marszałek wezwał wówczas 40 uprawnionych, aby udali się do jednej z komnat zamku. Głosy oddawano po kolei, jawnie. Ostatni, dla podkreślenia odrębności dzielnicy, wypowiedział się biskup warmiński. Prymas nie był obecny. Głosowanie trwało zaledwie godzinę i Olbracht został jednomyślnie wybrany. Marszałek ogłosił wyniki przed zamkiem i zwrócił się do zgromadzonej tam tłumie szlachty o wyrażenie zgody. Entuzjastycznymi oklaskami wyrażono powszechną aprobatę. W związku z wynikami elekcji prymas uznał Jagielona za króla i nie robił trudności w dokonaniu koronacji. Odbyła się ona na Wawelu 23 września według zwyczajów przyjętych od czasu Warneńczyka. Zwracało uwagę, że Elżbieta była ogromnie wzruszona w czasie całej ceremonii. Lata wdowieństwa królowa matka spędzała głównie w Krakowie. Mieszkała w zachodnim skrzydle zamku. Poza tym kupiła u pana de Landskorona. Dom na Wawelu położony pod wieżą przy szkole. Prawdopodobnie dbała o wygląd swego apartamentu. W każdym razie pod koniec życia z inicjatywy Kulewicza Zygmunta zaczęła budować słynne piece z ozdobnych kafli, które jednak zostały chyba wykończone dopiero po jej śmierci. Z matką stale przebywała ulubiona córka Elżbieta, mająca w chwili zgonu ojca zaledwie dziewięć lat, a początkowo także i czternastoletnia kulewna Barbara synów w Krakowie rezydowali Nowy Monarcha i Fryderyk, a często bywał także Zygmunt. Królowa wdowa bardzo kochała swego ulubieńca. W napisanej w jego imieniu instrukcji o wychowaniu wnuka Olbrach został określony wręcz z zachwytem. Natura go jakby na ozdobę majestatu stworzyła. I matka przyznawała się, że widok tego właśnie syna napełniał ją niepojętą radością. Niemniej nie mogła chyba aprobować wszystkich jego poczynań. Król był wprawdzie odważny i energiczny, a przy tym interesował się muzyką i malarstwem, ale w przeciwieństwie do swego ojca i dziada Jagiełły, dużo pił. Raz nawet w stanie nietrzeźwym wdał się w jakąś burdę na ulicach Krakowa i został przez innego pijanego raniony. Poza tym nieżonaty monarcha miał liczne, niewybredne miłostki i należał do Polaków, którzy najwcześniej zapadli na tak zwaną chorobę francuską — w tym okresie zwaną chorobą dworską. To samo zresztą podobno przytrafiło się także jego młodszemu bratu, biskupowi krakowskiemu. Jednak tryb życia Fryderyka był na ogół spokojniejszy i w wielu punktach zgodny z tym, jaki winien prowadzić książę kościoła. Matka dbała, aby rodzina wykazywała solidarność dynastyczną, do której zresztą wszyscy synowie poczuwali się. Nawet najtrudniejsze stosunki pomiędzy Olbrachtem i Władysławem Zostały wkrótce uregulowane przymierzem zawartym w budzie przez kanclerza Dobiesława z Kurozwęg 5 grudnia 1492 roku. Bracia zagwarantowali sobie wówczas pomoc także na wypadek buntu poddanych. Z Aleksandrem króla Polski łączyła zawsze przyjaźń i obaj ci synowie Elżbiety wręcz idealnie ze sobą współpracowali. Rakuszanka po dawnemu na co dzień nie zajmowała się polityką, ale interweniowała w sprawach dynastycznych, i w niektórych nominacjach. Słynna jest rola królowej w sprawie wyrażenia zgody przez Olbrachta na powołanie jako wielkiego mistrza zakonu jej krewnego Fryderyka Saskiego, co nastąpiło w 1498 roku. Elżbieta nadal pozostawała w dobrych stosunkach z Kalimachem, który miał duży wpływ na posunięcia polityczne dworu, aż do swojej śmierci 31 października 1496 roku. Umierając, zapisał dary wszystkim swoim dawnym uczniom, a więc Olbrachtowi, Aleksandrowi, Zygmuntowi i Fryderykowi. Na pogrzebie za trumną słynnego Włocha szedł król, cały uniwersytet i ogromne tłumy mieszczan. 15 marca 1493 roku zmarł wróg dynastii prymas Zbigniew Oleśnicki. Jan Olbracht pośpieszył wówczas do Gniezna, zjawił się w czasie posiedzenia kapituły i zażądał wyboru Fryderyka. Następnego dnia dokonano jednomyślnie elekcji Kulewicza, nie przeprowadzając żadnej dyskusji. W czerwcu papież zatwierdził tę nominację. Jednocześnie najmłodszego Jagiellończyka spotkał następny zaszczyt. Już ojciec jego zaczął w 1488 roku starania w Rzymie o przyznanie synowi kapelusza kardynalskiego. 20 września 1493 roku Aleksander VI Borgia powołał na konsystorzu trzech nowych kardynałów a wśród nich Fryderyka, któremu przydzielił kościół świętej Łucji na siedmiu słońcach. W chwili wszystkich tych wydarzeń biskup krakowski, prymas i kardynał w jednej osobie, wciąż nie miał jeszcze wyższych święceń i otrzymał je dopiero później z rąk swego sufragana. Prymicje królewicza odbyły się ogromnie podniośle w katedrze wawelskiej na Boże Narodzenie. W uroczystości tej wzięła udział matka, król, królewicz Zygmunt, wielu biskupów i licznie zebrani wierni. Elżbieta podarowała wówczas najmłodszemu synowi duży krzyż ze szczerego złota. Fryderyk oficjalnie objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie 24 lipca 1494 roku. Później starał się jeszcze o diecezję Kujawską, ale Rakuszanka, a prawdopodobnie za nią i Olbracht, nie poparli już tych planów.